Dzień dobry, wie pan, co jestem tym zajęty Panie trochę. Szcześniak, Aha. jak panu idzie praca? No, no, tak. Nie chcę panu przeszkadzać, mhm. ale zauważyłem, że wrócił pan cały zakrwawiony mm. Czy wszystko z panem w porządku? Tak, proszę się nie martwić, nieporozumienie Rozumiem, a jak pan ocenia swój pobyt? Hm. No tak średnio, bym powiedział, w pokoju nade mną mam wrażenie, jakby ktoś sztangu cały czas rzucała. Pode mną ktoś narzeka i narzeka i płacze cały czas. Ja to chyba, wie pan, osiwieje ze stresu. Hmm, rzeczywiście. Skroń jakby srebrniejsza.